Witamy wszystkich w kolejnym odcinku naszego podcastu, który jak, jak się będzie nazywał, Szymuś. Myślę, że na razie roboczo możemy przedstawić go jako protestacja dla odwyku. Tak jest. No i z tej strony Sebastian, a po drugiej stronie Szymon, tak? Tak, Szymuś. Tak jest, witamy Cię serdecznie. Powstań <głos》głos》głos》> i przedstaw się, skąd, skąd, skąd jesteś. Eee, dobra, to, to <laughs> No dobra, to okej. jak dzisiaj będziemy mieli temat? Tematem dzisiejszych rozważań będzie, czy Bóg, ten biblijny Bóg brzydzi się religią. Czy wręcz przeciwnie, religia, bycie religijnym jest czymś fajnym w jego oczach. Dokładnie. Tak więc zaczniemy może do... Przedstawienia tego, czym jest religia, tak i czym, je, czym jest relacja. Bo mówiłeś, że tam masz jakieś fajne, y, wyspisałeś sobie. Tak, dobrze. No, to, no ja, ja, ja generalnie tak się zastanawiałem nad tym tematem, no i w ogóle, e, jak, jak można definiować e, samo pojęcie religia. Mm -hmm. I tak naprawdę gdzieś tam znalazłem e, sporo różnych, e, różnych tłumaczeń, na przykład taki człowiek, który się nazywa Thomas Schrimacher, to no. mówi o tym, że każda religia sprowadza życie, e, życie i historię świata do, do zasadniczych kwestii. Są, mm -hmm. nim, są nimi owe ostateczne wielkości, wartości, które należy akceptować, a nie roztrząsać. Stanowią one istotę religii. I tam dużo różnych jakichś definicji, mm -hmm. ale myślę, że potrzeby e, tutaj naszych, naszej audycji to e, ja bym zaproponował taką definicję, że e, religia jest to jakiś taki zbiór rytuałów, modlitw, gdzie e, każda religia ma swoich bogów, kapłanów, e, swoje tam jakieś święta. E, znaczy gdzie... właśnie chyba, chyba na najprecyzyjniej to będzie to, co powiedziałeś przed chwilą, czyli e, rytuały i jakieś obrzędy, które mają e, w jakiś sposób... E, sprawić się, że przybliżymy się do Boga bądź sprawimy, że On zrobi coś dla nas, tak? No, do, dokładnie. E, no i, i, i jak rozumie, rozumiemy to w takim sposób, to e, tak naprawdę e, począwszy od e, możemy nazwać Islam religią, możemy nazwać Hinduizm religią, ale również możemy nazwać marksizm, Socjalizm Narodowy hmm? e, czy Ewolucjonizm. No, dokładnie. To jakby też podlega pod e, tą definicję tak naprawdę. Ateizm też chyba, co? Można podciągnąć pod religię. No, a myślę, że ateiści często wykazują się dużo większą wiarą niż chrześcijanie, bo oni mm. trzeba naprawdę mieć potężne przekonanie, że nie ma Boga, patrząc na całe stworzenie. E, znaczy, wydaje, mi się, e, że, wyda wydaje mi się, że oni nawet y, robią coś, y, coś gorszego, bo wykluczają jaką, jakąkolwiek możliwość istnienia Boga, choć nie można tego wykluczyć. Jeśli jest się naukowcem na przykład. Nie? No, dokładnie. E, I tak się zastanawiałem. E, też tutaj znalazłem takie e, podejście, takie cechy religii, nie? No i e, generalnie e, właśnie religia bardzo często Gdzieś tam jest, e, charakteryzuje się różnego rodzaju, rodzaju przedmiotami e, kultu. Tak. I tak na przykład e, jest w, w Japonii, e, jest taka świątynia, nie wiem czy to jest chyba e, budy, e, buddyzmu. Tak, i tam ma... jest chyba Hindu, znaczy buddyzm i ten. W ogóle tam jest jakaś taka skrajna mieszanka, wiesz, to trudno w ogóle stwierdzić, jaką, jaką tam religię przede wszystkim się wyznaje, z tego, co mi się tak wydaje, wiesz. Ale jakby to jest właśnie takie charakterystyczne. Ja miałem na przykład tam w ogóle jakąś taką budowlę, która ma tam 58 metrów długości, 51 szerokości, 49 szeroko, szeroko, szerokości i to wszystko po prostu mm -hmm. jest tam do wszelkiego rodzaju błożki, nieboszki. To, to jest taka właśnie beka, że, on, że, że to na Maxa, religia, ma swoje właśnie takie, e, że tak powiem, figury, i czy tam obrazy i takie rzeczy, nie? No tak, przeważnie jest jakiś przedmiot kultu. E, no i w sumie jakieś rytuały, tak jak już mówiliśmy. E, no, dokładnie. No dokładnie. Tutaj właśnie, bo, bo tak sobie patrzę, że, że a, właśnie każda religia w zasadzie i się charakterystycznymi przedmiotami. Druga sprawa to są te tego rodzaju rytuały, zakazy, przykazy i tak dalej, nie? Mm -hmm. e, e, też e, tak naprawdę tutaj też czytam o tym, że jakby jest trzczenie jakichś osób albo jakiegoś autorytetu. Mm -hmm. Czy to właśnie za pomocą jakiejś fotografii albo obrazów, na przykład Mohammed, i Budda, to bardzo często właśnie ich się przedstawia i tam się ich czci. Nie? Tak, tak. jakieś afirmacje się ich... No, albo ten Joseph Smith, założyciel mormonizmu, tak samo tak, tam jego... to tak, jest obraz. ciekawa sprawa. No, tak, także to są takie charakterystyczne właśnie cechy religii tak naprawdę, nie? No tak, dokładnie. Co ciekawe, co ty myślisz o tym, że też tak naprawdę w pewnych formach chrześcijaństwo można nazwać religią? Tak, myślę, że przede wszystkim wywodzi się z judaizmu, który można bez wątpienia nazwać religią, ale mm, mającą w sumie jakieś uzasadnienie przyszłe w chrześcijaństwie, tak? No, no, mimo, że bardziej chodziło tutaj o to, że jednak były takie momenty w historii chrześcijaństwa, kiedy... Ludzie koncentrowali się właśnie na jakichś tam rytuałach, prawach, czy na właśnie przedmiotach. No, do dzisiaj tam... tak jest. No, do dzisiaj, jest, dokładnie. Do nie? Dzisiaj tak jest. Niestety. No, dokładnie. A... I a, ja, ja pamiętam, kiedyś słyszałem takie zdanie, bo ja zawsze byłem przekonany, że jak ktoś mówi o, ktoś jest religijny, nie. To, mhm. to było, jak to miało taki wydźwięk pozytywny, nie? A dopiero, kiedy gdzieś tam zacząłem Biblię zgłębiać, to mhm. nagle się okazuje, że, Bib... że Bóg się po prostu brzydzi religią, nie? Mhm. Że on, jest tam ten fragment w Izajasza, w Izajasza, tam pierwszy rozdział, trzynasty werset, o tym, że on mówi, że zbrzydły mi wasze ofiary, z brzydłem waszych święta, i właśnie jakby tutaj wskazując na ten aspekt takiego religijnego przestrzegania. Czyli można by było ogólnie nawet powiedzieć, że prorocy przede wszystkim nawoływali raczej do jakby nawrócenia się, raczej takiej jakby właśnie kurczę nie chcę tutaj się pomylić jakoś. Odno odnowienia takiej relacji z Bogiem, nie. Od praktycznie właśnie Izajasza, Iza można by zacząć, bo on tam chyba naj, najwięcej na ten temat pisał. Mówił. I właśnie, dobra. czekaj, czekaj, muszę sobie teraz skupić moje zdanie, ci powiem zaraz. Yy, właśnie, i czekaj, najwyżej to potem wytnę. I no właśnie, no dobra, coś to ja... coś chciałem ci powiedzieć. I teraz mi wyparł z głowy. To jest to ja może dopowiem jeszcze o tym, że e, ja pamiętam kiedyś, jak słyszałem taką wypowiedź, że tak naprawdę Bóg e, od samego początku stworzenia świata, On cały czas po prostu e, szukał relacji z człowiekiem. I nawet kiedy e, Adam i Ewa e, jakby przy, e, zgrzeszyli przeciwko, e, przeciwko prawu Bożemu, to mm -hmm. on e, Bóg wołał Adamie, gdzie jesteś? i tak się zastanawiam, jakby się potoczyły losy, jak on by zamiast się ukrywać, on by od razu pierwsze co przyszedł do Boga, mimo że zgrzeszył. On jednak się ukrywał, nie? No tak, dokładnie. I, i, I po prostu tak naprawdę ja myślę, że jak się patrzy tak na karty Biblii, to Bóg na maksa cały czas, on szuka tej relacji, nie? Mhm. A, a po prostu my gdzieś tam bardzo często wpadamy właśnie w taką religijność. Ja jestem przekonany nie? o tym, że tak naprawdę nie ma wspólnoty na świecie, nie ma kościoła na świecie, która nie jest narażona na takiego ducha religijności. No jest. No właśnie. To może powiedzmy parę słów o tej relacji, do której dążymy, tak? Bo tak. skupiliśmy się trochę na religii. A więc czym jest relacja w chrześcijaństwie? Znaczy całe chrześcijaństwo jakby opiera się do dążenia do jakby poznania albo do kontaktu jakiegokolwiek z Bogiem, nie? E, I w sumie samo przyjście Jezusa było czymś takim, co otworzyło nam ta, tą drogę praktycznie bezpośrednio. Wcześniej jakby właśnie ta jakby religijność trochę Starego Testamentu ją nam blokowała, nie? A przyjście Jezusa, tak jak jest napisane, że w czasie śmierci Jezusa rozdarła się zasłona świątyni, nie? Także... Hmm. Jakby całe chrześcijaństwo może powiedzmy o tym, że jakby jest tak jakby drogą do relacji z Bogiem. Jak mi się przynajmniej wydaje. To, była... to, to, to właśnie tak mi się wydaje, że tak naprawdę to, to też Jezus zrobił, bo też było napisane, że Jezus jest ostatnim Adamem. To, że to wołanie od samego początku, kiedy on mówi, gdzie jesteś, nie? Adamie, gdzie jesteś? Jakby od samego początku, jak człowiek już się jakby e, e, zgrzeszył przeciwko Bogu, to Bóg cały czas go szukał, nie? Mhm. I e, tak, e, tak sobie myślę, właśnie, jakby, bo wielokrotnie gdzieś tam w Biblii jest pokazane, że Kościół e, jest tą oblubienicą, a Jezus jest oblubieńcem. nie? I my gdzieś tam e, jesteśmy przygotowywani ty ja akurat, Sebuś, teraz e, może więcej na ten temat powiesz, bo jesteś w narzeczeństwie, mhm. ale ja z tego, co ja pamiętam, jak ja byłem narzeczonym, to po prostu to było tak, że ja byłem gdzieś tam wpatrzony w moją żonę na maksa, znaczy mhm. teraz żonę tak, narzeczoną i, i jakby e, tylko ona się dla mnie liczyła jak, e, i e, ja, ja niczego poza nią nie widziałem, nie? A mhm. jakby byłem w, w pracy byłem gdzieś, to co czas myślałem o niej. Ja tak sobie myślę, że, że Bóg właśnie chce takiej relacji, że, że po prostu jest taka spontaniczność, tam jest, taka szczerość, czasami gdzieś tam byliśmy szaleni, jechaliśmy o trzeciej w nocy na nad morze sobie, czy coś. I, i, I po prostu jakby tam nie było żadnego schematu, takiego narzuconego, że teraz ja mam z nią tak rozmawiać czy tak, nie, tylko po prostu jakby była taka, taka taki boża, taka boża spontaniczność, nie? Mm -hmm. ja, ja pamiętam, bo ja kiedyś, i przed tym, jak zacząłem Biblię czytać, ja z Bogiem rozmawiałem tak na zasadzie, trochę jakbym przyszedł do kogoś na urodziny i czytał z kartki. Wszystkiego Trudny. najlepszego, Sebastian. Dużo szczęścia, zdrowia, pomyślności. I wiesz, a tak naprawdę miałbym to w nosie, a nie byłoby w tym, wiesz, treści, takiej szczerości, nie? Mm -hmm. I odkąd zacząłem. Czytać, to, to wiesz, jak zacząłem z Bogiem rozmawiać, to, to z własnymi słowami, jakby nie z jakichś tam książeczek, z jakichś tam e, brewiarzy czy czegoś tam, e, czy jakieś e, ustalone regułki, tylko po prostu wiesz, własne szczere mhm. słowa. Nie? Bo, Może, e, ten, bo wydaje mi się, że y, w ogóle ten problem, że braku relacji w ogóle w Polsce, przede wszystkim w kraju katolickim, relacji z Bogiem, wynika z tego, że ludzie w ogóle chyba nie zdają sobie sprawy jakby z tego, że nie mogą przez religię się zbawić, nie? Ludzie przeważnie tkwią przez, przez przeświadczeniu, że religia jest drogą do zbawienia, a tak naprawdę po pierwsze to nie jest żadna droga do zbawienia, bo drogą jest tylko Jezus, tak? Co wiemy z Pisma, a po drugie właśnie ta droga którą jest Jezus, daje nam właśnie otwartość relacji, nie? I jakby wydaje mi się, że ludzie, którzy chcieliby zacząć jakąkolwiek relację, powinni sobie zdać z tego sprawę. Dokładnie, żeby rozmawiać z Bogiem jako z żywym Bogiem, czyli tak jak ja z Tobą rozmawiam, ja nie mam tu przygotowanej listy, co ja mam powiedzieć, a czego nie, e tylko po prostu jest taka żywa relacja i tak samo z Bogiem rozmawiać, bo On jest żywy, a nie martwy, nie? Dokładnie. A, I a i jak jeszcze taki... na przykład, może powiem o jakichś takich wyobrażeniach sobie relacji, bo ja sobie zawsze wyobrażałem relacje ogólnie z Bogiem, to wcześniej w sumie nie wyobrażałem sobie, jak byłem w kościele katolickim, a dopiero potem, no przynajmniej taką, jak ja próbuję budować, to jest taka jakby, jakby to przyrównać, najbliżej takie wyobrażenie realne ludzkie, to było coś w stylu. Jak oglądasz western, tak, taki, wiesz, przyjaźń, taka prawdziwa męska przyjaźń, yy, wiesz, kowbojska. Na, no, wiem, że to może się głupio kojarzyć, bo był ostatnio ten taki film, yy, tajemnice Brak, bo czy coś, pamiętasz? Nie, ale mógł. Bo w tamtym filmie w ogóle cały jakiś taki mm, archetyp kowboja, mi się praktycznie całkowicie załamał, bo oni pokazywali kowboju jako, kowboju jako homoseksualistów, nie? Okay. A ja zawsze miałem właśnie tak w głowie taką relację z Bogiem, jako taki, wiesz, twarda przyjaźń na prerii, nie? Rozumiesz? Poleganie na sobie i tak dalej. Aha. Wiesz, to jest taka przyjaźń jakby bardziej ojcowska niż kum kumpel z kumplem, Aha. ale dodatkowo jeszcze właśnie daje tą przestrzeń taką przyjacielską, nie? Tak no, tak, no dokładnie, bo ja, ja pamiętam, że jak ja zdałem sobie sprawę, e, jakiś taki, e, taki program, który pokazywał w ogóle e, cały wszechświat, wszelkie galaktyki, gwiazdy, planety itd., mhm. i tak dalej, nie? I tam było tak fajnie pokazane, że e, po prostu to jest przepotężne, tam tych gwiazd, tych planet, tego wszystkiego jest, to tutaj aż nie chcę się wyobrazić, a Biblia mówi, że firmament pokazuje chwałę Boga, nie? Ja tak sobie pomyślałem, mówię, przy tym w ogóle przepotężnym tej galaktyce, Ziemia to jest jakieś takie ziarenko, gdzieś tam z boku, coś tam w ogóle tak naprawdę wydawałoby się nieistotne. Ja sobie tak pomyślałem, jak ten stwórca tej całej przy potężnej galaktyki, tego wszystkiego. E, nie dość, że przyszedł na tą malutką, nic nieznaczącą ziemię, przyjął w ogóle e, u, e, ułomną postać człowieka, ubrał się e, w kombinezon Żyda, e, dał się tu ubiczować, dał się ukrzyżować, dał się opluwać, e, tylko po to, <gry> że ja, ta malutka mróweczka tutaj, miał e, relację bezpośrednią z tym potężnym, wszechmogącym Bogiem. Nie? Ja po prostu wow, to jest, to jest szok. Jak ja sobie zdałem sprawę, że co on, co on zrobił po to tylko właśnie, żeby tam nie było miejsca na żadne religie, sreligie, tylko po prostu na, na relacje, no. No właśnie, to może powiedzmy dokładnie na czym powinna polegać taka relacja, relacja. Jak myślisz? Bo moim zdaniem przede wszystkim na takim, jeśli chcemy w ogóle jakąkolwiek relację zacząć, to musimy chyba zacząć od przyjęcia tego, że możemy w ogóle z Bogiem jakąś interakcję prowadzić i no. y, opierając się na Biblii, po prostu zaufać Mu w każdej sferze naszego życia, nie? Na przykład y, tam y, no cokolwiek, no, szukasz na przykład sobie żony, tak? To mówisz, że no. zdaje się na Tobie i wtedy patrzysz na efekty, co się, co się dzieje, tak? Rozmawiając z Bogiem mówisz Mu o, o swoich problemach, ale zdajesz się na Jego jakby wolę, tak? I czekasz no, na efekt. No wiesz co, bo do, do mnie też na maksa jakby gdzieś tam przemawia budowanie takiej relacji, e, takie dwie rzeczy jak e, bojaźń Boża i pokora, bo jakby tam jest napisane, że Bóg e, pokornych przyjmuje, pysznym się jakby sprzeciwia e, i, i z jednej strony to, to co mówiłeś, jakby ta relacja przyjaźni, Bóg chce jak najbardziej, tylko nigdy nie możemy zapominać, że to On jakby wychodzi z inicjatywą i to jest, On jest jakby zawsze tym Bogiem, tym potężnym, wszechmocnym królem, sprawiedliwym, nie? I jakby trzeba mieć taką bojaźń wobec Niego, ale tu od razu próbuję odczarować to słowo bojaźń wobec Boga. Wiele ludzi rozumie jako Bóg teraz taki srogi sędzia. To nie o to mi chodzi, tylko to jest taka bojaź, która przyciąga do Boga. Mhm. Czyli to jest coś takiego, co ty zdajesz sobie sprawę z potęgi, z tej ogromnej siły, z tej władzy, z kim ty masz do czynienia. I e, to ci jakby przyciąga, a nie odstrasza i oddala od Niego, tylko, tylko to Cię do Niego przyciąga, nie? E, I e, jeszcze gdzieś tam bym chciał e, wrócić do, odnośnie tej relacji, bo mówiłem o tym, że oblubieniec i oblubienica, czyli tam narzeczony i narzeczona. E, I Bóg jakby często chce z nami taką relację budować, to e, wiem, że po prostu Diabeł, on nienawidzi po prostu tego, że my mamy, zaczynamy mieć relacje z Bogiem i on pełno fałszywych, że tak powiem, różnych bożków, niebożków będzie podsyłał, począwszy właśnie od figurek, nie figurek, ale tak mm -hmm. samo na przykład jak załóżmy ja chciałem mieć moją żonę, raczej miałem narzeczoną i wiem, że Bóg mi przygotował tą kobietę. I teraz, w międzyczasie, on mi podsyłał pełno innych kobiet, tylko żeby jakby e, taką e, takie fałszywe, e, po, prostu, nie, po prostu, że, że, że szatać ci Odciągnąć od tej prawdy. <śmiech> mhm. To jest często di diabła właśnie rola, żeby odciągnąć od tej prawdy. I e, tak samo jak my budujemy tą relację, to to jest naj, naj, najlepsze z jednej strony, ale z drugiej strony to jest trudne, że nawet jak, jak ja na przykład nawróciłem się 50 lat temu, a mhm. e, mhm. ktoś się nawrócił wczoraj, to budowanie tej relacji, cały czas jakby, to jest coś, e, co jak jest jak chleb, że nie można tego się najeść na kilka dni do przodu, nie? Mhm. To trzeba codziennie budować tą relację. To jest coś, co jeżeli się odstawi na dłuższy okres, to to umiera po prostu. I to jest, to jest też czad, że, że właśnie jakby cały czas coś, o co trzeba zabiegać, nie? No dokładnie. Odświeżać. Dokładnie. No i, i, i, i tak. I, I ja pamiętam, że właśnie dla mnie jakby takim zburzeniem też takiej religijności było to, jak ja w ogóle poszedłem pierwszy raz do kościoła Spichlerz w Warszawie. Mm -hmm. Ja generalnie <coughs> taki bardzo mocno katolicki. Byłem e, w ogóle wszystkie. Ja nie wyobrażałem sobie na przykład, żeby w niedzielę nie pójść do kościoła i tak dalej. Ministrantem byłem i w ogóle. Mhm. Pamiętam, że jak tam powiedz, wszedłem pierwszy raz, wchodzę tam, a to w ogóle budynek e, była fabryka wedla. Obskurne pomieszczenia, bo to jakieś stare magazyny, stara fabryka. Normalnie ja się czułem w ogóle, gdzie ja jestem, nie? I to jakby zaczęło już odbierać mnie z takiej religijności. Bo ja zawsze myślałem, że, żeby, że Bóg jest tylko w takich świętych miejscach, gdzie to wszystko jest takie ładne, że to wszystko musi być takie święte obrazki, tutaj taka święta postawa i to takie wszystko. Myślę właśnie, że wielu katolików tak myśli niestety. I ja powiem Ci, że jak ja przyszedłem, mówię, jaka jazda, w ogóle gdzie ja jestem? Ja mówię, tutaj w ogóle jakoś dziwnie to wygląda wszystko, a tu wiesz, skaczą, tańczą, w ogóle muzyka głośną, jak na koncercie gdzieś tam, nie? I wtedy Bóg gdzieś mnie obrywał z takiej religijności. On powiedział, ja mam, dla mnie nie są w ogóle istotne budynki, tam nie musi być złotych klamek, tam to ludzie są świątynią i chodzi o ludzi, nie? I wtedy ja w ogóle, wiesz, zacząłem inaczej patrzeć na, na Boga, patrzeć na Niego bardziej właśnie przez pryzmat Bożego Słowa i, i ludzi, a nie tam jakichś budyneczków, czegoś tam, czegoś tam, nie? I to był dla mnie w ogóle taki mega wstrząs. No i potem kolejna rzecz, to co mnie obdarza z religijności, to jakby działanie ducha świętego. Bo ja sobie nie wyobrażałem nigdy, że na przykład będę mógł się głośno śmiać w kościele. <śmiech> Powiem Ci, jak były, miałem kilka takich manifestacji Ducha Świętego że na przykład śmiałem się 10 minut non stop i nie mogłem nic z tym zrobić. Ludzie się śmiali obok mnie ze mnie, a ja po prostu nic. Pastor głosi tam, a ja się śmieję i nie mogę tego powstrzymać. nie? Albo na przykład miałem także ryczałem jak Bóg nie? E, i tak samo tego nie mogłem powstrzymać. I jakby to też mnie z takiej religijności zaczęło obdzierać, e, bo przecież jest napisane w Biblii, e, że e, inni mówili ich o, młodym winem się upili, nie? czyli myśleli, że się, się narąbali a oni byli dotknięci przez Ducha Świętego. I teraz ktoś, kto był religijny, to patrzył, "Ja, co oni robią? W ogóle jaka... o, co, co, to jest niemożliwe. To diabeł ich pewnie opętał. A oni byli normalnie pod wpływem Ducha Świętego, nie? No dokładnie. No, dlatego, tak. dlatego właśnie należy się wystrzegać jakby wszelkich, jakby takich w yy, nas przejawów religijności. Bo jakby człowiek z natury dąży do tego, żeby yy, jakby. Szuka jakichś takich materialnych rzeczy, które jakby w jego mniemaniu przybliżają go do Boga, nie? Dokładnie. A są po stąd, stąd biorą się jakieś wszelkie amulety, medaliki, w których większość chrześcijan też wierzy na przykład w kościele katolickim, nie? No, dokładnie. Relikwie i tak dalej, świętych, czy tam papieży. No, ja, ja pamiętam, że dla mnie też jakby, jak ja zacząłem potem z, z, z, coraz bardziej poznawać o co chodzi w Biblii, to potem ja sobie pomyślałem, mówię taka modlitwa, gdzie było tam e, pięć razy zdrowaś Mario, raz ojczyna, siedem razy to, trzy razy to. To normalnie to jak magiczne zaklęcie. Trzy no. który wiesz e, z tego, jedno oko, siedem włosów starej baby, coś tam mhm. i normalnie też to, to samo w ogóle taką przyjmuje formę takiej religii, takiego magicznego zaklęcia, nie? To przecież tam nie, nie ma mowy na jakąkolwiek relację. To praktycznie może być też powód, dla którego nie można nawiązać jakiejkolwiek relacji, nie? Jeśli no ty myślisz, że... że, że jesteś już nawrócony, a jednak ufasz w jakiś tam talizman albo coś. Nawet jeśli uważasz, że to jest jakiś taki manifest Boga, tak? bo masz krzyżyk, tak? to jest związane z, niby z Chrystusem według chrześcijan wszystkich praktycznie. Nie? No, tak samo jak, jak masz krucyfiks z Jezusem na krzyżu. Nie? Zresztą wiesz, wiesz po sobie, że, że, że, że to wcale nie oznacza, że, że Jezus cały czas jest na krzyżu. Nie? No, dokładnie. No, tego tak. czasami warto zerwać sobie figurkę z krzyża. No, a czy nie? Ja pamiętam, że ja na przykład miałem daje obrazy maryjne, tam się modliłem cały czas do nich i to mi na maksa przeszkadzało tak naprawdę do zdobycia tej relacji. Co no, wiem, co ciekawe, tak... właśnie ja na przykład czułem od zawsze, że to jest jakaś taka przeszkoda, wiesz? Mi się zawsze podejrzane wydawało. Ja powiem teraz coś bardzo intymnego, ale jakby dla Boga mogę mowy, mocne rzeczy powiedzieć. Ja miałem mocny zawsze problem z pornografią. Jakby byłem mega uzależniony od pornografii i to się może wydać śmieszne, ale ja zawsze czułem, że ten obraz Maryi na mnie patrzył, kiedy ja te pornograficzne rzeczy oglądałem. Czyli... Tak, obraz, który miałeś, tak? W pokoju. No, dokładnie. On jak, jak, jakby była normalnie taka połączenie między tym moim grzechem, którego ja się do, dopuszczałem, a tym obrazem, który tam wisiał. Nie? Ja pamiętam, że jak ja zdjęłem ten obraz, to normalnie przyszedł taki lęk, ja, ja myślałem, że normalnie mnie sam diabeł odwiedził tej nocy, nie, i byłem ze strany w gacie i po prostu powiedziałem, że jak następną noc to będzie też, to ją z powrotem ten obraz tam powieszę, ale to była tylko jedyna taka noc, nie, diabeł po prostu, on tam przez wiele lat wisiał i, i, i, i mógł przez ten obraz jakby działać, a jak jego go zdjęłem, to wiesz, zamknąłem mu furtkę, nie. Dokładnie także ten, także ale to była właśnie taka religijność. Przecież co ja robiłem jest takich religijny, że na przykład dostałem pokutę, nie? Mm -hmm. e, to ja specjalnie, żeby sobie, bo myślałem, że to będzie się Bogu bardziej podobało. Chciałem być bardziej religijny, nie? Mm -hmm. e, takie miałem żołnierzyki, jak tam miałem kilkanaście lat. Ja sobie ten żołnierzyki specjalnie pod kolana kładłem i na nie klęczałem, żeby mnie bardziej bolało. No, naprawdę? No, bo ja myślałem, że ja to się bardziej Bogu podoba. Albo jak szedłem na pielgrzymkę, nie? To, to sobie... takie właśnie średniowieczne podejście trochę. No e, i sobie grochu e, rzucałem do, do tego, do butów, żeby mnie bolało w czasie pielgrzymki, jak ja szedłem. To ja cię. No to miałeś no, naprawdę. Ja byłem Problem. religijny, stary e, i automatycznie za tym szło mega dużo też takich demonów przesądu. Ja, ja, ja byłem tak sfiksowany. Oglądałeś dziś Świera? Oglądałem, pewnie. to był pikuć do mnie. Ja byłem stary tak sfiksowany, że pierwsze co zawsze jak się budziłem, o to trzeba tylko prawą nogą, żeby tylko nie lewą usiąść, nie? Mm -hmm. jak, jak mnie na przykład swędziała lewa strona nosa, to musiałem szybko się podrapać w prawą stronę, nie? Mm -hmm. Albo mm -hmm. koty wszystkie w progu witanie, ja miałem tego taką masę, stary, jak ja przyjąłem Ewangelię, to takie ulga przyszła, bo ja mówię, ja już tych wszystkich pierdół i bzdur nie muszę robić, a ja nie w nie wierzyłem jak w Boga. Naprawdę. Ja, byłem w nie, ja uważałem, że to jest po prostu to jest coś, co, co jest, to trzeba robić. nie Wszystkie horoskopy, nie horoskopy. Ja miałem mega z, po prostu zniewolenie. Nie? No ja, miałem, ja miałem w sumie trochę odwrotnie, bo ja, ja na przykład do, doszedłem już tam w sumie nawet pół roku przed tym, jak zacząłem sobie czytać Biblię, Aha. doszedłem do takiego momentu, w którym sobie myślałem, że w sumie to chyba istnieje tylko sam Bóg, nie? Bo byłem, wiesz, chrześcijaninem w kościele katolickim, to mi się tak w sumie tak nie podobało za bardzo to wszystko, te 100 tysięcy świętych, każdy od innej rzeczy, tak? Że, że w sumie myślałem, że może, może rzeczywiście Jezus istnieje, ale nie jestem 100% tego pewien, ale istnieje chyba już tylko sam Bóg, jeśli, jeśli cokolwiek istnieje. Nie? No. I to akurat myślę, że to było akurat lepsze trochę niż, niż wchodzenie w cał całkowicie w religię, nie. Wiesz co, powiem ci, że jakieś słyszałem i chyba się dość z tym zgadzam, że ludzie tacy religijni, jak ja mniej więcej, albo znam jeszcze bardziej takich. Trudniej im wyjść z tego, tak? E, jest, jest naprawdę ciężko, bo e, nagle się okazuje, że na przykład 50 lat waliłeś różańce dzień w dzień i e, budowałeś na tym swoją samę. się okazało, całym... że to jest nic nie warte, powiedzieć. Dokładnie, budowali swoją wartość, swoje poczucie wartości, a nagle się okazuje, że to była po prostu totalnie strata czasu i to tylko przeszkadzało, nie? Mhm. E, to wiesz, to jest ciężko komuś tak powiedzieć, że po prostu to, to była bzdura, nie? No, nie, no, to nie, ten, wiem, nie. Także e, właśnie ludzie, którzy e, gdzieś tam nawet e, nie, trzymają się z dala od Boga, e, a nie, nie też z dala tej religii, to, to ten to często mają, mogą mieć bardziej przygotowany grunt do tego, żeby przyjąć Ewangelię, nie? Dokładnie. dokładnie. Dobra, że... patrząc na, na wszystkie religie, to chyba tylko chrześcijaństwo kładzie nacisk na taką relację. A czy właśnie, bo my musimy jakby też tak myślę, że na koniec można powiedzieć, że jakby biblijne zrozumienie, to jest zero re religii, a 100% relacji. Czyli jak najdalej w ogóle od religii, a 100% relacji. I chrześcijaństwo te, takie ewangeliczne, to one, te, nie można tego nazwać w ogóle religią. Bo to jest Bóg objawiony i on się objawia w różny sposób. Czasami jako miłosierny Bóg, czasami jako sprawiedliwy. I to jest objawiony i nie można go nigdy zamknąć w ramkę, a na pewno nie można go zamknąć w figurkę. On już w ogóle próbować w jakikolwiek sposób ujarzmić. Dokładnie, Jakiś to to jest, robić. ale też na przykład filozoficzne jakieś konteksty. Nie można go zamknąć, bo on jest, to jest nie, nie, nie do opisania Bóg. On jest przepotężny. My możemy. Jakaś... Czyli, że mówiąc to, to, ja doszedłem niedawno do wniosku takiego właśnie, że wiem, że nic nie wiem tak naprawdę. Nie? <śmiech> Im więcej wiesz, tym się okazuje, że mniej wiesz. nie to, Dokładnie, im więcej poznajesz teorii na przykład naukowych, tym więcej wiesz o tym, że to są tylko teorie. nie Że to jest jakiś koncept, który się trzyma kupy tylko i wyłącznie dlatego, że, że jakieś inne teorie są jakby dowodami na, na prawdziwość tej teorii. Nie? <śmiech> no dokładnie, także... A myślę, że jak gdzieś tam rodzi się kimkolwiek, kto tego słucha, ja, takie pragnienie poznania prawdziwego Boga, który jest w Biblii opisany, realnego Boga, który konkretnie w każdym dniu chce działać, to po prostu my chyba możemy od własnego doświadczenia powiedzieć, że uciekajcie od religii. Jakby nie dajcie sobie zamknąć. Wszechmogącego Boga Jezusa Chrystusa w jakiejkolwiek ramki, w jakiejkolwiek e, figurki, czy historie filozoficzne, no mm -hmm. bo, bo o, z, zawsze się skończy tym, że e, tak jak e, teraz a, a Sebastian ma narzeczoną, to tak jak on by wybrał w ogóle jakąś ciemnioną, w ogóle nie dla niego. Bo mm -hmm. diabeł mu odesłał po prostu jakąś na przykład prostytutkę, która na początku fajnie wygląda, ale jak on zacznie się z nią zadawać, to źle skończy. Mm -hmm. No i, i w, w sumie. Y w sumie może powiedzmy też o tym, jak zacząć. nie? No Praktycznie wydaje mi się, że, że robić to, co mówił Jezus i tyle. nie? No. Trzymać się Jego słów i, i próbować nawiązywać relacje. Bo wiesz, jeśli na przykład słucha ktoś tego, kto nie wie nic o chrześcijaństwie, to jednak powinien przede wszystkim słuchać tego, co jest napisane w pismie. Dokładnie. Niech czyta. może. Krok, ja... krok najlepiej jest próbować na ja. przykład Wypełnia słowa niezmusania. Dokładnie. Albo ja pamiętam, znam dużo takich świadków, co na przykład usłyszeli o tym, że Bóg za nich umarł, żeby oni mieli relację, i oni na przykład wieczorem leżeli sobie w łóżku, czy tam gdzieś w zaciszu sam na sam, to mhm. mówili: Boże, jeżeli Ty naprawdę istniejesz, jeżeli to, co oni mówią, jest prawdą, to proszę objaw mi się. Mhm. I naprawdę jakby jeżeli robią to szczerze i chcą się poddać Jezusowi Chrystusowi, no to On przychodzi w zaskakujący sposób, bo to jest najcudowniejsze, że ty Boga o coś prosisz, On nie przyjdzie dokładnie w taki sposób, jak ty sobie to wyobrażasz, tylko jaki On będzie chciał. Nie? Czasami w zabawny sposób. dokładnie Dokładnie, bo musimy zapamiętać o tym, że to my jesteśmy stworzeni na obraz Boga, a nie tak, że my tworzymy sobie obraz Boga na swoje podobieństwo. Dokładnie, nie? to właśnie, i to możemy powiedzieć też tutaj, że łam, łamanie y, pierwszego przykazania nie polega tylko na czczeniu figurek, tylko też na tworzeniu sobie własnych wyobrażeń Boga, nie? Dokładnie tak, że my sobie myślimy, o Bóg jest taki taki i ten, tak. A, tak samo a... większość ateistów mówi, Bóg nie może być tam zabijać albo na przykład karać kogokolwiek, to nie byłby Bóg, w moim tak. mniemaniu, nie? No. Dokładnie a dopiero ludzie, którzy zaczynają gdzieś tam poznawać, to, to widzą I, i, i to jest to. I ja tak się zawsze zastanawiam mówię, to nie na darmo Bóg sprawił, że to jest pierwsze przykazanie, bo, bo jak my na tym pierwszym się wyłożymy, to cała reszta już w ogóle nie ma znaczenia. Mhm. Nie? Bo, bo jak my sobie już na dzień dobry poszliśmy w złą ścieżkę, no to, to już w ogóle już jesteśmy zwiedzeni i w ogóle nie ma sensu się nimi zajmować, bo, bo już źle, źle poszliśmy i tyle, nie? Dokładnie, dokładnie. No dobra, Seba, powiem Ci, jestem zachwycony tą rozmową z tobą, także bardzo Ci dziękuję. Proszę cię uprzejmie. Mam nadzieję, że spodoba się słuchaczom i, i będzie Czekamy to dla mnie co? Czekamy na komentarze. Tak, żebyśmy mieli jakąś.. Yy, wiesz, jakieś pochwały i w ogóle, że nasz nasze. Nasz... Nasz podcast jest taki super, że chcecie go słuchać i wtedy może nagramy jeszcze tego dużo, dużo więcej. To co, na koniec zaśpiewamy naszą piosenkę? W <grym> żegnaniu? was aleluja. Ja to zawsze... no. Co? Ja to zawsze śpiewałem i właśnie miałem ten groch w butach, jak to śpiewałem. Oj. Dobrze, <grym> Ale... że obydwoje nie skończyliśmy w jakimś zakonie, wiesz? Ale chciałem być księdzem, także wiesz. Ale to byśmy się nadawali. W jakimś innym odcinku opowiemy o tym. Dokładnie, przy zwierzenia. Dobra, Sebuś, bardzo Ci dziękuję. Spokojnej nocy życzę i do usłyszenia. Trzymaj się. Cześć.